To są informacje Polskiego Radia 24. Zbiera się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej. Politycy wybiorą nowych członków zarządu. Strażacy walczą z dużym pożarem na Pomorzu. Płonie zakład utylizacji opon. Węgrzy przygotowują się do jutrzejszych wyborów. Parlament Europejski ostrzega tymczasem przed rosyjską manipulacją. Minęła 11. Radosław Siennicki. Zapraszam. W Warszawie zbiera się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej. Jej członkowie wybiorą wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika. Tym samym zakończy się trwający od połowy stycznia cykl wewnętrznych wyborów. Pierwszych po tym, jak w październiku Platforma Obywatelska połączyła się z nowoczesną i inicjatywą polską. Rozpoczynamy nowy etap polityczny, mówi europosełka o Dariusz Joński. Istotniejsze jest przyjęcie pewnej strategii i wygranie wyborów w 27 roku. Będziemy skupiali całą uwagę i tu w polskim parlamencie, ale też w parlamencie europejskim, dlatego że po raz pierwszy po 20, zaraz w dwóch latach będziemy ponownie dyskutować, czy Polska zostanie w Unii Europejskiej, czy też nie, a to agendę narzucił Kaczyński z Orbanem i chcemy jasno powiedzieć, że tak, Polska powinna zostać w Unii Europejskiej, zrobimy wszystko, więc niewątpliwie ten wątek również europejski w tej całej kampanii będzie bardzo istotny i ważny. Pierwsza część posiedzenia Rady Krajowej ma być otwarta dla mediów. Głos zabierze szef Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk. W części zamkniętej odbędą się wybory członków zarządu krajowego. Policja zatrzymała kolejne dwie osoby, które miały uczestniczyć w wieczornej strzelaninie w Bystrzycy Kłodzkiej na Dolnym Śląsku. Zginął w niej 26-latek. Tuż po zdarzeniu policja zatrzymała mężczyznę, który miał oddać strzały. Nie usłyszał jeszcze zarzutów. Strażacy walczą z pożarem we wsi Rożental na Pomorzu. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem na terenie zakładu utylizacji opon. Młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej apeluje do okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach i unikanie dymu. Nie ma bezpośredniego zagrożenia dla pobliskich mieszkańców, jednak zalecamy zostać w domu i nie otwierać okien. Pomorski Komendant Wojewódzki PSP zadysponował także grupę operacyjną województwa pomorskiego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 Jutro o 22 startuje węgierski wieczór. Wyniki wyborów na gorąco będą komentować eksperci. Nie zabaraknie także relacji naszych korespondentów. Pamiętam Katyń 1940. To tytuł rozpoczynającej się dziś kampanii społeczno-edukacyjnej. Jej pomysłodawcą jest Narodowe Centrum Kultury. Pracownicy tej oraz innych instytucji, które włączyły się do akcji, do poniedziałku będą rozdawać repliki guzików katyńskich, a także biogramy ofiar sowieckich zbrodniarzy. Więcej na ten temat Witold Banach. Replika guzika ma budzić emocje i refleksje związane ze zbrodnią katyńską, wyjaśnia zastępca dyrektora NCK Michał Kosiorek. Traktujemy ten guzik jako symbol pamięci, też pewnego zobowiązania przekazania tej pamięci kolejnym pokoleniom. Krewni pomordowanych uważają, że akcja rozdawania guzików pozwala podtrzymywać społeczną pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej, mówi Kornel Dąbrowiecki, prawnuk zamordowanego w Katyniu podkomisarza Leona Dąbrowieckiego. Jestem wzruszony, że to nie jest wyłącznie pamięć indywidualna. Pamięć jednej rodziny dotkniętej tym mordem, ale też pewna pamięć pokoleniowa i pamięć w takim ujęciu społecznym. To jest część tożsamości wspólnej. Kampania rozdawania replik guzików z mundurów polskich oficerów potrwa do poniedziałku, 13 kwietnia, kiedy to obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Witold Banach, Polskie Radio. Dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej upamiętnia blisko 22 tysiące polskich jeńców wojennych zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku. Data święta nawiązuje do 13 kwietnia 1943 roku, kiedy Niemcy ogłosili odkrycie masowych grobów w Katyniu. To były informacje Polskiego Radia 24.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 Pałac. Witamy serdecznie, Kamil Szewczyk, to jest Pałac kontra pałac, a ze mną w studiu pan profesor Wojciech Rafałowski, socjolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Oraz na łączeniu redaktor Marcin Piasecki, Rzeczpospolita, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panowie, w czwartek w Sejmie odbyło się ślubowanie sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec prezydenta. No, Karol Nawrocki jednak się nie pojawił w Sejmie, w sali kolumnowej. W całej sprawie głos zabrał premier Donald Tusk. Krótki cytat z pana premiera. W interesie kryptowalutowych firm Nawrocki walczył jak lew, a w sprawie odnowy Trybunału abdykował. Coraz gorzej to wygląda, komentował szef rządu. No, z kolei, Pałac Prezydencki, otoczenie Karola Nowrockiego mówi o bezprawności takiej formy ślubowania yy, w Sejmie. Yy. A według panów, panie profesorze, o, zacznijmy od pana, profesor Wodzie Grafałowski. O co chodzi w tej grze, o Trybunał Konstytucyjny? O polityczną dominację, o polityczną kontrolę yy, obu stron no, nad Trybunałem? O kontrolę przede wszystkim nad Trybunałem, to prawda. Yy, gra się rozwinęła i gra się toczy, i my nie wiemy już na razie, jaki będzie tego, yy, tego rezultat. Tutaj w zasadzie gra jest w dużej mierze na argumenty, to znaczy oczywiście argumenty prawne, argumenty polityczne, ponieważ argumenty prawne i takie formalistyczne, one są tutaj w dużej mierze po stronie obozu prezydenckiego. To znaczy, za przysiężenie ma być wobec, no to musi się odbyć fizycznie wobec prezydenta. Więc tutaj są te argumenty, natomiast z drugiej strony są argumenty związane z tym, czym jest demokracja i jak powinny funkcjonować pewne rzeczy. To znaczy, co zrobić, jeżeli prezydent się uprze i nie chce czegoś zrobić, prawda? mimo, że musi. Prawda? Nie można go łatwo pociągnąć do odpowiedzialności, bo jak wiadomo, odpowiedzialność konstytucyjna, też ma wymiar polityczny, więc to nie jest tak, że prezydent czegoś nie robi, i natomiast przychodzi policjant i, mu, yy, i go ukaże za to, że, że czegoś nie robi. Yy, w związku z czym, no, myślę, że to jest ta główna rama, wokół której funkcjonujemy. Z, z, z, mamy jeszcze pomniejszych graczy na przykład przewodniczącego yy, Trybunału Konstytucyjnego, który próbuje być formalistą i oczekuje zaświadczeń od prezydenta, że przy się odbyły. Są argumenty związane prawda, między prawem publicznym a prawem prywatnym, które pan e, szef kancelarii e, prezydenta też poruszał, że, że te notarialne zawiadomienia. Znaczy, dla mnie jako, jako obywatela ważne jest to, że Sejm wybrał sędziów. I ci sędziowie chcą złożyć przyrzeczenie i, wziu, i wziąć się do pracy. I to jest najważniejsze. Yy, i, że z, I że przysięgają, no przysięgli publicznie i powiedzieli, że robią to wobec prezydenta. ale no, moim zdaniem powinniście to napisać i wysłać listem i dostać jeszcze potwierdzenie odbioru, Także, jeżeli te formalności mają być do, dopełnione. Natomiast najważniejsze jest to, żeby to ruszyło. I tu jeszcze jedna sprawa po stronie obozu prezydenckiego, ponieważ podstawowa spójność polega na tym, że przyjęto, yy, że przyjęto te przysięgi od dwóch wybranych sędziów, a od pozostałych czterech nie. Znaczy to pokazuje, gdzie ta gra polityczna się toczy i że chodzi przede wszystkim o to, żeby, żeby Trybunał Konstytucyjny miał dostateczną liczebność, żeby mógł podejmować decyzje w pełnym składzie, tym minimalnym pełnym składzie jedenastoosobowym, ale żeby jednocześnie nie uzyskała w nim większość, nie mieli większości ci sędziowie, którzy są wybierani przez aktualną większość, tylko żeby cały czas ta władza pozostała po stronie tych, którzy byli wcześniej. I redaktor Marcin Piasecki, kto tutaj pokazuje Siłę sprawczość jak to bezradność. No właśnie w pewien sposób obydwie strony są, są bezradne. No bo po tym ruchu Karola Nawroskiego, po przyjęciu tylko ślubowania od dwóch nowych członków Trybunału Konstytucyjnego. No także ze swojej strony prezydent nie popchnął jakoś szczególnie sprawy, sprawy z naprzód. Nie zyskał jakiejś jak się wydaje, szczególnej przewagi nad obozem rządzącym dzięki te, temu, temu ruchowi raczej no, jeszcze mocniej skomplikował sprawę. Ale pytał pan na początku właściwie o co tutaj no, tak, tak chodzi tak, w tej całej sprawie. Wydaje mi się, że na no, ten spór dotyczący nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, można spojrzeć z szerszej perspektywy. Mianowicie jest to, no, niestety, jeden z takich, być może już ostatnich elementów obracania w gruzy, no, czegoś, co można określić jako umowę społeczną w Polsce. Cóż, no, przepisy prawa, konstytucja, no przecież nie obejmie, nie obejmie wszystkiego, nie, nie wyreguluje tak funkcjonowania zarówno państwa, jak i nas ym, wszystkich no, do y, z, najdrobniejszego szczegółu. Zresztą to było bardzo niedobrze, gdyby w ogóle podejmowano takie próby. W związku z tym no, na, y, niektóre rzeczy myśmy jako Polacy się po prostu umówili i one funkcjonowały. Funkcjonowały być może na zasadzie y, nie do końca precyzyjnej regulacji, no, ale pojawił się zwyczaj. Tak? Zwyczaj tego, że taki na przykład, że prezydent od wybranych członków Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje się ślubowanie jakby z zasady, prawda? Ten zwyczaj właśnie legł w gruzach. Możemy spojrzeć i wskazać jeszcze dużo innych obszarów, gdzie ta umowa społeczna no właśnie, właśnie no, ogróciła się w niwecz. Wydaje się, że jeszcze jakoś jedynym takim obszarem jest to funkcjonowania tej umowy jest to, że no, raczej rządzący powinni, chociaż ostatnio trochę różnie to bywa, jednym głosem mówić o bezpieczeństwie Polski. O sprawach, o sprawach zasadnych. No i tutaj właśnie jesteśmy świadkami czegoś no kolejnego elementu naszego życia, który, który po prostu obrócił się w gruzy no, na zasadzie jako emanacja oczywiście tak zwanej polaryzacji. I ostrej, ostrej walki, walki politycznej, no i w uaktywnieniu się bardzo mocno ośrodka prezydenckiego. No, czy, czy to jest zgodne z właśnie tą umową społeczną, funkcją, jakiej również przepisy przy przepisują prezydentowi, no to, to jest temat do dzielnej dyskusji. No ta prawna płaszczyzna, nie wiem, czy się panowie zgodzicie, jest chyba drugo, a nawet może i trzeciorzędna w całej sprawie. Jest sprawie tego sporu o Trybunał. W rzeczywistości chyba chodzi o tą polityczną kontrolę nad Trybunałem po wyborach w przyszłym roku. Yy, prezydent toczy wojnę z koalicją rządzącą w sprawie sędziów Trybunału po to, aby właśnie ten ewentualny przyszły no, prawicowy y, rząd nie został, mówiąc kolokwialnie, wysadzony przez nominatów ekipy Donalda Tuska, panie profesorze? Na to wygląda ta gra, to znaczy biorąc pod uwagę te argumenty, które się pojawiały, że złożenie tych przy, te, tego przyrzeczenia przed sejmem czy przed marszałkiem sejmu jest de facto zrzeczeniem się mandatu sędziowskiego, to jest argument, który może zostać użyty do tego, żeby po wyborach wybrać znowu sędziów na miejsca obsadzone w tej chwili, więc będziemy mieli znowu czterech dublerów, jeżeli nie będzie tego jeszcze więcej, prawda, bo do końca kadencji pewnie jeszcze jakieś wybory sędziów się odbędą, więc to jest podważanie legitymizacji tych, tych sędziów, którzy zostali wybrani po to, żeby Potem wytworzyć jeszcze większy chaos i przedłużyć swoją kontrolę. Znaczy, gra się toczy bardzo otwarte. Znaczy, tutaj nie ma, nie ma jakichś tajemnic dźwięki. Znaczy, gra jest w otwarte karty i, i widzimy, że jest ona bardzo brutalna. Więc... Ale znowu, no, ja już wielokrotnie w różnych programach mówiłem, znaczy Polacy to wybrali. Znaczy, chcieli mieć prezydenta, który będzie robił takie rzeczy, bo to jest wszystko bardzo przewidywalne. Tylko nie wiedzieliśmy, jaka będzie skala tego rodzaju działań. Mhm. I redaktor Marcin Piasecki. Tak, skazał się z panem profesorem, że to było przewidywalne, ale skala jednak aktywności takiej kontry politycznej, kontry ze strony Karola Nawrockiego, no przyznam, że no, przed wyborami prezydenckimi, nawet zakładając zwycięstwo Nawrockiego, to trudno było to przewidzieć chyba, chyba jednak. Natomiast oczywiście, no to tutaj chodzi o kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym, obóz prawicowy, Opozycyjny, łącznie z ośrodkiem prezydenckim dąży do tego, żeby podważyć legalność funkcjonowania w Trybunale tych czterech sędziów, od których nie zostało przyjęte ślubowanie. W związku z tym, jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że prawica, dzisiejsza opozycja przejmie władzę po następnych wyborach, no to, to rzeczywiście będziemy mieli akcję pod tytułem Ci czterej sędziowie nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, wybieramy innych, wybieramy dublerów i dzięki, dzięki temu mamy kontrolę nad Trybunałem, to no, można zakładać, że będzie jakimś echem no, po prostu funkcjonowania, funkcjonowania Trybunału w ciągu ostatnich lat, a zarządów prawa i sprawiedliwości w szczególności. No Tak to będzie wyglądało. No i oczywiście mamy taki parawan, tak, z, w szczególności ze strony ośrodka prezydenckiego. Znajdowanie przepisów, kruczków, kruczków prawnych, jakichś właśnie niejasności, niedoprecyzowania w przepisach, żeby podważyć, żeby kontrolować to, co robią rządzący, no, którzy no, po, raczej próbują po prostu, po prostu no, ten, ten Trybunał doprowadzić jakoś do porządku, oczywiście po swojej, po swojej myśli, no ale chodzi o to, żeby ten Trybunał po prostu odzyskał jakieś znaczenie, funkcjonował tak, jak powinien funkcjonować Trybunał Konstytucyjny w państwie prawa. Pytanie, czy to jest w ogóle możliwe? I pan, pan profesor. Się, jakby, jakby zwrócić uwagę, że ta kwestia strategiczna to nie jest w tej chwili wyłącznie działanie prezydenta. To znaczy fakt, że te mandaty, nieobsadzone mandaty sędziowskie, one nie były obsadzane przez wiele miesięcy, bo Sejm zwlekał z, z wyznaczaniem kandydatów, z głosowaniem itd. Tak to też był element strategii. W tym przypadku, no, ewidentny do tego, żeby te kadencje zaczęły się na tyle późno, żeby objęły okres przyszłego rządu, kiedy to będzie miało większe znaczenie, żeby oni byli. Oczywiście tam był argument, nie wybieramy sędziów do skrompomitowanego trybunału y, tak długo, aż będą tam dubleży, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj był pewien argument, ale to też był argument pozaprawny, więc my się, my się poruszamy poza prawem. Pytanie, co jest jakby tą, tą większym naruszeniem zasad, bo znowu mówimy o pewnym nie, nieformalnym o, w obyczaju, że się wybiera, ale tam nie ma terminu takiego zawitego, czy, czy innego terminu, który mówi, że coś się musi musi dokonać w pewnym, w pewnym okresie. Prawda? W wielu miejscach mamy to określenie, że to się odbywa bez zbędnej zwłoki. I rzeczywiście Sejm nie zadziałał bez, bez zbędnej zwłoki. W tej chwili prezydent też no, zachowuje się, tylko zachowuje się w sposób, który ewidentnie zwleka, z częścią. To jest chyba naj, najdziwniejsze w tej całej operacji, że jakby odmówił wszystkim z powodu proceduralnych, to może być nowy prezydent, inaczej interpretuje zasady, nie, nie akceptuje procedury, która została uchwalona zapisu i wtedy sędziowie byli wybierani w ten sposób. W tej chwili używa wyłącznie argumentu tych dwóch to były moje wakaty, a te cztery to były wakaty dudy, w związku z czym jakby nie moja sprawa. No ale tym bardziej, no jak może polityk mówić problemy, które spowodowali moi poprzednicy nie są moimi problemami do rozwiązania. Czy politycy po to idą do władzy, żeby rozwiązywać problemy, którzy wygenerowali przeciwnicy? No. To jest ulubione hasło wyborcze, prawda? Oni nie zrobili tego, a my przyjdziemy i zrobimy. No więc prezydent y, Nawrocki jako człowiek bardzo chętny do działań w rozmaitych sferach powiedział, te sprawy trzeba załatwić. No i to i było się bardziej naturalne. No dobrze, ale czy w ogóle ten temat y, praworządności, przywracania tak zwanej praworządności będzie stymulował w kampanii, przy wyborach y, w następnym roku, panie redaktorze? Nie, myślę, że tutaj y, po pierwsze opinia publiczna już jest tak tym zmęczona kwestią y, y, właśnie y, praworządności, odzyskiwania pra praworządności, tego nieustannego sporu. I w gruncie rzeczy tak pogubiona, że politycy sami zrozumieją, że dla nich w trakcie, no i cóż, no, spodziewajmy się po prostu bardzo ostrej, bardzo mocnej kampanii wyborczej, Hmm, tak, ale nie wokół, dosyć... wokół praworządności, rozumiem, tylko tak, wokół tak, innych tak, kwestii. Drożyzny, służby kwestii. zdrowia, pewnie to znaczy, będą tematy, które. No tutaj to można jeszcze, jeszcze wymieniać dużo, bardzo różnych rzeczy, no, chociażby kwestie Unii Europejskiej, prawda? Jaka to będzie kampania pod kątem, pod kątem kwestii ewentualnego polektytu. Przyznam, że mam tutaj dosyć dużo obawy. Natomiast wracając do praworządności. To nie, to nie będzie taki mocny temat polityczny ze względu na skomplikowanie, skomplikowanie sprawy i tego, że w gruncie rzeczy to, co z czego chcą ludzie, jeżeli się już interesują praworządnością i sądami, to chcą mieć po prostu sprawiedliwy, szybki proces funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i jeszcze bez możliwości, a taka możliwość w tej chwili istnieje podważania tych wyborów z powodu funkcjonowania tak zwanych neosędziów. I wydaje mi się, że do tego, do tego zakresu odnosi się, jeżeli w ogóle zainteresowanie szerszej opinii publicznej. Natomiast kwestia ilu w ty, w trybu, w sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, ilu dublerów, co tam się w ogóle dzieje, nie, to nie będzie nośny temat podczas kampanii. No, pytanie, czy można powiedzieć, że elektorat Koalicji Obywatelskiej czuje się usatysfakcjonowany tym, że no, koalicja rządząca pokazała e, wreszcie sprawczość w kwestii przywracania praworządności. No, bo do tej pory, nie oszukujmy się, no nie było z tym łatwo, prawda, z tym, z tym przywracaniem. Była pewna taka nieskuteczność. Tymczasem teraz, no, ta sprawczość jest pokazana, panie profesorze. Najtwardszy elektorat pewnie będzie zadowolony, może nie do końca, bo nie udało się tych sędziów umieścić, natomiast jeżeli patrzymy szerzej na kwestię praworządności, to ja sam zauważyć, że e, obecny rząd też ma swoje problemy z praworządnością. No, chociażby respektowanie wyroku sądu, który powiedział, że należy dokonać transkrypcji aktu e, małżeństwa osób tej samej płci i w tej chwili sprawa się leży u, u, u ministra Kierwińskiego, który brokuje po prostu wprowadzenie od odpowiednich zmian w systemie informatycznym, bo to wyłącznie na tym się zasadza. Znaczy minister Gawkowski wiem, że wło, złożył odpowiednie e, propozycje techniczne, natomiast to stroi po stronie MSWi. AI. Jeżeli to nie zostanie zrobione, to w zasadzie z perspektywy pewnej grupy, no bo wiadomo, to będzie dotyczy osób LGBT przede wszystkim, dla nich PiS będzie, znaczy Platforma czy Koalicja Obywatelska będzie równa z pis jeżeli chodzi o blokowanie e, równouprawnienia tej grupy. Więc ja bym tu zwrócił uwagę, że tu obydwie strony mają swoje za uchem i, i, i to tutaj oczywiście jest pewna różnica skali, bo mówimy o trybunale, który jest ustrojowo-centralny i mówimy o sprawie, która dotyczy nieco mniejszej grupy, ale przestrzeganie prawa jest przestrzeganiem prawa i respektowanie wzorów sądów i międzynarodowych trybunałów, bo to nie dotyczy wyłącznie polskiego sądu, no ale również jak ktoś mówi, że trybunały to nie, ale jak jest już polski sąd, no to ten polski sąd trzeba respektować. Ja bym tu zwrócił uwagę, że tu jest, tu jest poważny problem, ale zgodzę się jednocześnie, że sprawy związane z praworządnością one nie będą kluczowe dla tej kampanii. W tej chwili, jeżeli mielibyśmy jak jakoś długoterminowo przewidywać tematykę kampanii, to okaże się, co będzie, problem paliwowy krótko mówiąc. To znaczy, jeżeli rzeczywiście za te trzy tygodnie ma zacząć brakować paliwa lotniczego w Europie, bo wiem, że tego rodzaju przewidywania się pojawiły w różnych doniesieniach, raczej branżowych na razie niż centralnych, no to ten problem paliwowy będzie kluczowy i się będzie przekładał na rozmaite na ceny, no ale to może być problem, który oznacza brak paliwa, a nie drogie paliwo, bo drogie paliwo to już mamy i w tej chwili mamy działania na, na rzecz tego, więc Gdyby w tej chwili były wybory, to pewnie tego rodzaju niepokoje byłyby w centrum. Temat opieki zdrowotnej zawsze jest w kampanii i wiemy, że to generalnie nie... nie no jeszcze prowadzi. bezpieczeństwo to będzie chyba jest temat. Jest bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo tak. myślę, że troszeczkę się zużyło jako temat. Oczywiście ono, ono powróci, no bo to zagrożenie rosyjskie, wojna w Ukrainie cały czas występuje. E, ono się co chwilę zmienia. No mamy całą sytuację związaną z Iranem. Stany Zjednoczone, które próbują nas wciągnąć w wojnę z Iranem. Proszę zauważyć. Bo Trump mówił żadnych nowych wojen. E, potem mówiono, że na spróbuje Unia Europejska wciągnąć wojnę w Ukrainie. W tej chwili się okazuje, że to Donald Trump próbuje wciągnąć Europę w wojnę ze, z Iranem. Więc tutaj oczywiście ta w jakiejś wersji argument bezpieczeństwa, natomiast myślę, że to co jakby najbliższe ciało, czyli, czyli ceny i, i warunki życia codziennego będą zawsze najważniejszym tematem Kamali i będą tym dominującym... Czynnikiem decydującym, bo często czasem politycy robią tak, że mówią trochę o czymś innym, a i nie trafiają w ten główny punkt zainteresowania elektoratu. Więc mhm. tutaj myślę, że to ceny mogą być tym głównym problemem. No, kilkanaście minut temu rozpoczęła się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej. Są wybierane nowe władze, choćby sekretarza generalnego. Właśnie przemawia premier Donald Tusk. Mówi, że, dwu, że ten rok jest i będzie w dalszym ciągu rokiem przyspieszenia. Czy to jest początek kampanii Koalicji Obywatelskiej? Panie redaktorze, Marcin Piasecki. No chyba jesteśmy w ogóle świadkami już z początku początku kampanii. Ja przypomnę, że przed wyborami prezydenckimi, no to jak dobrze policzyć, to kampania, oczywiście nie w sposób formalny, ale w sposób faktyczny, no to tak z półtora roku przed. No to właśnie mniej więcej mamy te półtora roku przed wyborami parlamentarnymi, no czyli no najlepszy czas, żeby jak rozumiem zacząć się kampanię. Natomiast jeżeli chodzi o wątki, które będą poruszone podczas kampanii, to się zgodzę z panem profesorem, ale z jednym zastrzeżeniem. Mianowicie mamy tak błyskawiczne zmiany najróżniejszych wątków, najróżniejszych narracji dotyczących polityki, życia, życia społecznego. No i tego po prostu co się dzieje na świecie, że wydaje mi się, że oprócz oczywiście tego co się zawsze pojawia podczas kampanii wyborczej, czyli kwestia poziomu życia, kwestia kwestia ochrony zdrowia, różne kwestie społeczne, chociażby mieszkania, to jednak mo moim zdaniem możemy oczekiwać wys wysypu całej masy nowych rzeczy, nowych, nowych wątków. Podejrzewam, że gdybyśmy właśnie widzieli to, co się by działo w końcówce roku 2027, gdybyśmy widzieli to teraz, no to moglibyśmy być Teraz, w kwietniu 2026 roku nieco zaskoczenia, może nawet bardzo zaskoczenie tym, co będzie się działo właśnie w tej końcówce kampanii. Jakie tematy będą poruszane, jakie będą, jakie będą poruszane wątki. No mamy zawrotne tempo w polityce nie tylko zresztą polskiej, jak i światowej, co tydzień, co tydzień jakaś nowa rzecz, że naprawdę tak całość kampanii to. Nie, to tego się nie da widzi. To króciutki cytat tylko z premiera Donalda Tuska, który przed chwilą na Radzie Krajowej powiedział tak. Wojna, świat trzęsie się w posadach, druga wojna, olbrzymie napięcia polityczne prowokowane przez opozycję i polityków PiSu, Konfederacji, a niestety także i Pałacu Prezydenckiego, wbrew groźbie recesji spowodowanej wojną na Bliskim Wschodzie i wysokim cenom energii premier także w czasie przemówienia przypomniał, że Polska stała się członkiem grupy G20 i jest liderem w wielu kategoriach. No właśnie, ta gra bezpieczeństwem i gospodarką, to też właśnie stawia na to premier Donald Tusk, panie profesorze. To jest klasyczny zabieg ze strony rządzący. Znaczy, rządzący chwają się sukcesami. Rzeczywiście wejście do grupy G20, największych gospodarek na świecie, jest sukcesem, który rząd może sobie przypisywać. To, że to zawsze jest opisywane, że jeżeli w gospodarce dobrze się dzieje, to rządzący w kampanii skupiają się na temacie gospodarczym i, i nie zajmują się trochę innymi tematami, bo mogą być to jest to, co jest najważniejsze i rzeczywiście najczęściej to znajduje, czy jeżeli gospodarka dobrze funkcjonuje i jednocześnie przekłada się to na jakość życia ludzi, to generalnie los partii rządzącej jest dosyć bezpieczny. Problem w tym, że jeżeli się spojrzy w sondaże, to o ile faktycznie koalicji obywatelskiej powoli, systematycznie poparcie rośnie, to widzimy tam chyba wczorajszy dzisiaj rano, czy wczoraj czytałem sondaż, gdzie kolejnie tam to jakieś dwa punkty procentowe, to tendencja długoterminowa, więc prawda normalnie się dwoma procentami nie przejmować bo to kwestia istotności statystycznej, ale prawda rośnie systematycznie i powoli, więc pod tym względem można być zadowolony. że z koalicjantami jest. Z koalicjantami jest dużo gorzej. Co prawda tutaj widziałem przed chwilą chyba jakiś tweet się wyświetlił na ekranie, gdzie rzeczywiście chyba Lewica miała 7%, więc dawał, a, a Konfederacja Korony Polskiej była chyba na poziomie 6, więc ta troszeczkę inna kolejność niż do której przywykliśmy, więc to daje szansę, że może te 231 mandatów Koalicja Obywatelska plus Lewica, no oczywiście PSL i, i Polska 2050 pod progiem według tych sondaży, więc tutaj kluczowa sprawa dla przyszłego rządu to jest, będzie dylemat. Znaczy, po pierwsze, główna zagadka, czy będzie możliwe odtworzenie się tej koalicji no, w wariancie nieco węższym, czyli Koalicja Obywatelska i e, Nowa Lewica, e, czy będzie potrzebna koalicji, czy będzie próba budowania, wydawałoby się dzisiaj egzotycznej, choć moim zdaniem wcale nie tak egzotycznej koalicji między Koalicją Obywatelską a e, a Konfederacją Mencena, czy też będzie, czy też inicjatywę przejmie PiS z Konfederacją i pytanie, czy Konfederacją Korony Polskiej, bo jak wiemy, tam już inne problemy się pojawiają. Jarosław Kaczyński wykluczał, ale jak wiemy. On Jarosław Kaczyński wiele rzeczy wykluczał, tak jak bycie premierem, kiedy jego brat jest prezydentem, czy wchodzenie w sojusze z leperem. Jedno, tak? jedno i drugie przerabialiśmy, więc e, zobaczymy. Znaczy Tutaj widzimy, że ta dynamika sondażowa jest ciekawa. Główny ból po stronie koalicji obywatelskiej to jest to, czy, co nas z naszymi koalicjantami. I to przede wszystkim z lewicą, bo to ona wydaje się ma największe mm -hmm. szanse, żeby wejść. To co z tymi koalicjantami, pan Marcin Piasecki? PS, rzeczywiście... głównie, głównie PSL i Polska 2050, ponieważ no, chyba Nowa Lewica no, ledwo, bo ledwo, ale powinna wejść chyba do Sejmu. No tak, natomiast Polska 2050, no, trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym ta, to ugrupowanie partii odzyskuje na tyle poparcie, że potrafi przekroczyć próg, próg wyborczy. No nie sądzę, żeby do tego doszło. Różnie może być z PSL-em. Chociaż przyznam, że sondażowo to wygląda dosyć marnie, no, dosyć konsekwentnie jest to mm, poparcie, poparcie bardzo bardzo niskie. No i oczywiście i Donaldowi Tuskowi i podejrzewam, że wiodącym e, politykom e, Koalicji Obywatelskiej no, powinno to spędzać trochę e, sen z powiek. No bo jest pytanie oczywiście, co, e, co zrobić. Premier, to prawda, zapowiada, że tutaj będzie walczył, no to jest akurat dosyć naturalne. O to, żeby koalicja obywatelska uzyskała na tyle wysokie poparcie w wyborach, no żeby no w zasadzie nie potrzebowała koalicjanta. Były takie słowa, słowa premiera. No ten scenariusz może jest jakoś realny, ale bardzo, bardzo, ale to bardzo trudne. No i jest oczywiście możliwość koalicji z lewicą, która. Może też nie wystarczyć do tego, żeby mieć większość w przyszłym sejmie. No i tutaj się y, y, y, y, rodzi pytanie, no i co y, wtedy, co w tej sytuacji? Czy przejmie władzę obecna opozycja i jakoś Prawo i Sprawiedliwość dogada się z Konfederacją i jakoś dogada się z Konfederacją, Konfederacją Grzegorza Brauna? Co się wydaje w tej chwili, no znowu dosyć trudne, aczkolwiek Tutaj powtarzając w słowa pana profesora, no nie niemożliwe. Tak? PiS Jarosław Kaczyński mówił różne rzeczy, obiecywał różne rzeczy. Potem się z tego w różny sposób potrafił wycofać. I teraz, no ale przyjmując to, że jednak koalicja obywatelska nie będzie tracić własną, no To rzeczywiście zostaje sojusz z Konfederacją. Sojusz niesłychanie trudny, między innymi w wymiarze też wytłumaczenia tego zwolennikom, wyborcom. To powie Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, właśnie swoim wyborcom, kiedy tutaj nastąpi właśnie jakiś sojusz z Konfederacją. Nawiasem mówiąc, podobny problem będzie miała Konfederacja i wiele innych problemów, ale wydaje się, że Istnieje taka możliwość takiej koalicji trochę technicznej, czyli sprawy ideologiczne, światopoglądowe zostawiamy jakoś tam na boku. Pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, i, i, i zajmujemy się przede wszystkim rządzeniem, tak? Rządzeniem w wymiarze gospodarczym, w wymiarze no coraz lepszego funkcjonowania na przykład Polski jako organizmu państwa. To coś takiego jest do, do wyobrażenia, mimo tych wszystkich, mimo tych wszystkich raf czy też, czy też trudności. No, zobaczymy, no, znowu, no, naprawdę czeka nas bardzo interesujących kilkanaście miesięcy, aczkolwiek jeszcze dwa zdania. Pamiętajmy też o tym, co się wydarzy jutro. Wybory na Węgrzech. Tak, właśnie o tym za chwilkę też porozmawiamy. Ja tylko króciutki cytat znowu, bo ponieważ premier Donald Tusk przemawia i tam pada dużo ciekawych słów, możliwa Warszawa w Budapeszcie, to powiedział premier Donald Tusk. I właśnie nawiązując do, do wyborów niedzielnych na Węgrzech i tego, czy Orban odda władzę, czy nie odda, a nawet jak przegra wybory, to właśnie, czy odda, czy nie odda, bo ten aparat, ten system władzy, który budował przez lata Wiktor Orban jest taki zabetonowany, że, że ciężko będzie to odwrócić, yy, panie profesorze. Czyli powiedział, użył pan słowa zabetonowany, ja lubię raczej mówić o zinstytucjonalizowanym, czyli takim rzeczywiście funkcjonującym przewidywalnych reguł, nawet jeżeli te reguły są, są patologiczne, bo to jest inna sprawa. Co dla mnie jest fascynujące na Węgrzech, to że to jak bardzo zmieniły się preferencje elektoratu, bo proszę zauważyć, u nas mówi się rok 2023, przełomowy, czy każde kolejne wybory przełomowe, ale mówimy o przesunięciach w elektoracie rzędu kilku procentów punktów procentowych dla każdej partii. To zmienia oblicze sceny politycznej. Fidesz wygrywał bezwzględną większością głosów wybory. W tej chwili mówi się, że 60-70%. Już w tej chwili nie pamiętam ich, tych liczb dokładnie Jest... Po, strony, po stronie Tiszy Madziara. Więc tutaj pokazuje, że ten elektorat węgierski jest dużo mniej taki trwale osadzony na, na, na głosowaniu takim na tożsamościach trwałych, związanych z głosowaniem, czy to na Fidesz, czy to, czy to na inne ugrupowania. Więc z tego powodu wydaje mi się to bardzo ciekawe, że tam nastąpiło tak ogromne przesunięcie. No po tak długim okresie władzy, bo chyba mówimy o 12 latach, to jest, czy nawet chyba... Nawet już, 16, 16, 16, tak. tak, Tak, rzeczywiście. To jeszcze dłużej. Tak. Więc niektórzy ludzie w ogóle, młodzi ludzie to w ogóle nie pamiętają innego, innego premiera niż Viktor Orban na Węgrzach. Z tego powodu, no, wydaje mi się dosyć fascy... ciekawe to, co się tam wydarzy w czy Sądzi pan, że Orban utrzyma władzę, czy jednak opozycja znaczy, wygra? Znaczy ja wierzę w narzędzia naukowe. Narzędzia naukowe to sondaże i one mówią, że wygrywa druga strona. W tej chwili chyba pytanie jest, czy będzie miał większość konstytucyjną, czy nie. To jest, to jest to pytanie, które w tej chwili możemy sobie zadawać. Wczorajszy sondaż widziałem, tam było 13 punktów procentowych przewagi Maggiara. Tak, ale trzeba pamiętać, że tam jest bardzo silny komponent większościowy na Węgrze. Mm. I to dużo zależy od tego, jak jest rozłożona, jak jest przestrzennie rozłożone poparcie. Bo pamiętajmy, może być tak w systemie większościowym. To nie jest system większościowy, ale w systemie większościowym, takim jak w Wielkiej Brytanii, można uzyskać większość głosów w skali kraju, ale mniejszość mandatów. Bo jeżeli się wygrywa dużą przewagą w, w, w małej liczbie okręgów, to się zdobywa mandaty w sposób nieefektywny. Jeżeli się, natomiast jeżeli się wygrywa małą przewagą w dużej liczbie okręgów, to się zdobędzie więcej mandatów. I częściowo ten efekt na Węgrzech może być widoczny. Więc dlatego sondaże trzeba brać tam z, z ostrożnością. Nie ze względu na ich rzetelność, chociaż to jest osobna sprawa, bo w kraju, który jest, no, funkcjonuje już jako bardzo taka słaba demokracja, tam może mogą być problemy z jakością danych sondażowych, to trzeba pamiętać, że tam są, jest to. A jeżeli jeszcze powiem o tej jakości danych sondażowych. Wczoraj ukazało się badanie właśnie poparcia na Węgrzech, gdzie okazało się, że 25% elektoratu mówi, że nie wie na kogo zagłosuje. To też jest symptomatyczne w, do, dla sytuacji kiedy mamy do czynienia z niepełną demokracją i ludzie boją się odpowiedzieć zgodnie z preferencjami. I to działa w obie strony. Znaczy niektórzy się boją powiedzieć, że będą głosować przeciwko władzy, a drudzy mogą powiedzieć, że już czują, że klimat polityczny się odwraca i się wstydzą powiedzieć, że, że wciąż głosują na tę władzę. Co prawda sądzę, że te 25% pewnie pójdzie bardziej w stronę tych nowych, bo ten strach przed obecną władzą jest zwykle silniejszy, ale to też jest znana tendencja z historii badań sondażowych, że takie, takie tendencje do ukrywania swojej preferencji Występują Ci ludzie, wiedzą na kogo zagłosują, tylko nie chcą nam powiedzieć, bo się, bo się czują, bo się boją. No i na Węgrzech nie ma prawda, ciszy wyborczej. To też do ostatniego momentu będzie ta bitwa o głosy, o każdy głos Marcin Piasecki. Tak, to rzeczywiście, no, to jest taki trochę węgierski fenomen, chociaż nie tylko na Węgrzech nie ma ciszy wyborczej. No i rzeczywiście on tutaj będziemy mieli do czynienia z tym politycznym boksem do ostatniej chwili. No i cóż, no, rzeczywiście, no tutaj trudno się nie zgodzić. Sondaże wskazują w różnej skali, zresztą na zwycięstwo obecnej opozycji, odejście Viktora Orbana. Natomiast, no, rzeczywiście też zobaczymy, zobaczymy, jak będzie. Tutaj, no jak... I co, dalej mówi. I co dalej ze Zbigniewem Ziobro i Marcinem Romanowskim? Bo a, to takie się, takie drogą, się bo, pojawia bo, pytanie teraz. właśnie. Bo tutaj się pojawia cała, cała gama pytań, jeżeli chodzi o ten wątek Węgry, wybory na Węgry, a sprawa Polski. No oczywiście kwestia właśnie z dwóch polityków polskich, którzy mają ten Azyl w tej chwili. No, zap zapowiedzi Madziara są takie, że w momencie, kiedy wygra wybory, no to jednym z jego pierwszych posunięć tak to rozumiem, będzie właśnie no, tutaj no cofnięcie tego tego... No, mówię, że Miejsk, Miejsk moskwa prawda? To pamiętamy. te tak, słynne słowa tak. Madziara, tak? Kolejna sprawa, no to jest w ogóle jaki wpływ wybory węgierskie i ewentualne zwycięstwo opozycji może mieć na sytuację polityczną w Polsce, na taką atmosferę polityczną. No i wydaje się, że w kontekście wyborów, o których mówiliśmy, to niekoniecznie może moim zdaniem mieć to jakiś zasadniczy, zasadniczy wpływ, dlatego że to już się, no, minie dużo czasu, po prostu minie dużo czasu, to będzie no, ponad rok i trochę zaczniemy o tych Węgrzech, zwłaszcza jeżeli wejdą na tory takiego bardziej, no, klasycznie funkcjonującego państwa, tak zaczniemy troszeczkę zapominać, chociaż no, może też odżywać sprawa Sprawa na przykład Zbigiewaział. Jest jeszcze trzeci element bardzo, który mnie mocno zaintrygował, mianowicie postawa polityków PIS-u teraz, jeżeli chodzi o węgierskie wybory, zauważyłem tutaj pewną zmianę narracji polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeszli od takiego, no jednak dosyć otwartego wspierania Wiktora Orbana. W, w, w tej warstwie takiej faktycznej jak jakichś gestów podróży na Węgry, ale również na tej werbalnej po prostu, do narracji takiej o to, no, że wybory węgierskie, no tak, ale to nie jest tak duże państwo, nie są to takie ważne, ważne wybory. Lepiej myślmy o sobie, o Polsce, tak? to, co tu się dzieje w Polsce. Czyli odejście od takiej ofensywnej postawy, jeżeli chodzi o wybory na Węgrzech. Stronę no, pewnego dystansu, czyli jakby sam PiS przestał wierzyć w to, że, że Orban władzy, władzy nie odda. W tej chwili wydaje mi się to dosyć interesujące. Natomiast no, jakie będą scenariusze na Węgrzech przyszłe, no to zobaczmy, bo rzeczywiście to tam bardzo mocno cały aparat funkcjonowania państwa jest op opanowany na różne sposoby, od personaliów po rozwiązania rozwiązania systemowe, na korzyść, na korzyść Orbana. No i jest fundament, fundamentalny też jest problem, też z punktu widzenia Polski, ale całej Europy, to znaczy ten sojusz Orbana z Kremlem, tak? I teraz co będzie się działo dalej? No, chyba liczymy wszyscy na to, że w momencie oddania władzy przez Orbana, jeżeli jeżeli do tego dojdzie, no to ten sojusz po prostu przestanie istnieć. Być może przestanie w jakiś spektakularny sposób. Chociaż nawiązując do pana pańskiej wypowiedzi, no kilku polityków, głównie Ziobrystów, pojechało na Węgry do Budapesztu, spotkać się choćby ze Zbigniewem Ziobro, więc zobaczymy. No i panie profesorze, w tym kontekście, w, oczywiście wybory w niedzielę na Węgrzech, Orban, no zobaczymy, wygra, przegra, ale co dalej ze Zbigniewem Ziobro i Marcinem Romanowskim, bo nieoficjalnie się mówi, że oni nawet do Stanów mogą uciec. Zobaczymy. Znaczy, ja, sam jestem bardzo ciekawy. Pierwszej kolejności bym pewnie obstawiał, zjednoczone... kiedyś, jeszcze parę miesięcy temu, bym obstawiał raczej Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale wiemy, że to w tej chwili już nie jest aż tak atrakcyjny kierunek ze względów, po prostu, z oczywistych względów, e, względów bezpieczeństwa. To znaczy, wydaje mi się, że. E, czy to jest głównie kłopot Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, co się wydarzy, to się wydarzy. No, jeżeli panowie będą dalej uciekać, no to będzie raczej działać na ich niekorzyść. Poza tym PiSowi wcale, myślę, nie zależy aż tak, żeby... Znaczy, nie zależy na tym, żeby oni wracali z światłu Jupiterów. Nie, ta, ta ich duża widoczność wcale nie jest korzystna, więc jak się ta znowu ta sprawa rozkręci, to będzie kłopotliwe. Mnie raczej ciekawi, co się wydarzy na Węgrze w kontekście rozliczeń rządu Wiktora Orbana. Bo my jakoś nie mówimy o tym, że zmiana władzy, mówimy, to będzie koniec sojuszu z Putinem, będzie od na Europę i tak dalej. Natomiast wiadomo, że na pewno zostaną znalezione rozmaite rzeczy przez nowy rząd. Prawda? U nas w tej kampanii rozliczenia były kluczowe. Tam nie wiem, czy są aż tak, głośno się o nich mówi. Natomiast na pewno to się wydarzy i, i elementem walki politycznej po wyborach będzie ujawnianie rozmaitych przekrętów po stronie. Znaczy, na pewno tam był jakiś odpowiednik naszego Funduszu Sprawiedliwości, czy rozmaite inne, inne problemy. Przecież wiadomo, że Węgry miały wstrzymane wypłaty unijne w tych funduszy unijnych, dlatego, że były nieprawidłowo, nieprawidłowo wykorzystywane. To jest ta, sta, ta przerażająca zasada warunkowości, prawda? Jeżeli źle wydajemy pieniądze unijne, to są one wstrzymywane. Znam to doskonale, tak jak bardzo na, na uczelniach, musimy się obawiać tego, że nie powinno żadnego błędu księgowego, no. czy jakby nie, nie, nie, nie naruszyć reguł, prawda, z powodu niewiedzy, żeby prawda, nie, nie, nie poplątać czegoś z tymi funduszami unijnymi, bo one są wymagające pod tym względem. Więc... Jeżeli rzeczywiście, na Węgrzech na pewno były tego rodzaju rzeczy, więc to, tych rozliczenia one się będą To doczyły. 16 lat, prawda? To, to jest, jest 16 lat, czasu, to jest ogromny jest to, okres. Jest to rozliczać. Tak, chyba. ja podejrzewam, że część już mogła przedawnić nawet, chociaż to zależy od, od prawa węgierskiego. Natomiast jeżeli chodzi o tych, o panów Ziobry i Romanowskiego, no albo oni, prawda, zaraz po, w przyszłym tygodniu zaczną uciekać, no bo będą już znali wyniki wyborów, ale pamiętajmy, między wyborami a przejęciem władzy jest jeszcze trochę czasu, tak. więc to daje czas na, na, na ruchy. No jeżeli uciekną na Białoruś, tak jak chyba się, sędzia Schmidt, on się chyba tak nazywał, tak. E, uciekł na tą Białoruś, no to zobaczymy. To znaczy ucieczka na Białoruś będzie już, myślę końcem kariery wtedy. To znaczy to wtedy dla Zbigniewa Ziobro ewentualnie byłoby wtedy miejsce chyba w Konfederacji Grzegorza Brauna już na tym etapie. Aha. Ciekawy e, też, tak. ciekawy sondaż w tym tygodniu Instytut Badań polskich dla Super Expressu. Tam prawie połowa wyborców Prawa i Sprawiedliwości chce, domaga się, aby właśnie Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski wrócili do Polski i odpowiadali tutaj przed Polskim wymiarem Sprawiedliwości. Marcin Piasecki. No właśnie I, i to jest bardzo istotna rzecz, dlatego że tutaj się trochę nie zgodzę z panem profesorem, że sprawa Ziobry i Romanskiego jest gigantycznym, jak się wydaje, obciążeniem dla, dla Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zauważyć, że ten trend spadkowy, jeżeli chodzi o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w zeszłym roku no, właściwie się zaczął, ewentualnie został wzmocniony z powodu z powodu ucieczki Zbigniewa ziobry. I tutaj zarówno dla ludzi, którzy no jakoś tam sympatyzują z prawicą, ale może nie są tak, tak, takimi zadeklarowanymi mocno wyborcami na przykład Prawa i Sprawiedliwości, no ta, ta, ta historia z ziobrą, no mogła się ewidentnie nie podobać, zwłaszcza, że miała też wymiar taki no, bardzo kompromitujący, że ten silny, szczery ten, który reformował wymiar sprawiedliwości, łapał przestępców i tak dalej, w momencie, kiedy wymiar sprawiedliwości zaczyna się interesować nim właśnie, po prostu, po prostu ucieka za granicę. Było to i jest dosyć duże obciążenie, bardzo duże obciążenie dla prawa, prawa i sprawiedliwości. W związku z tym, Każde wyjście tutaj jest złe dla pisu. bo tak, dalsza ucieczka obydwu panów, no to mamy do, do czynienia no już z kolejnym etapem tej, tej obciążającej y, y, historii. Powrót panów w jakichś okolicznościach do Polski y, w tej chwili, no to wiąże się z działaniami wy, wymiaru sprawiedliwości, no i tymi um, wszystkimi rzeczami, którymi byliśmy świadkami przez ostatnie miesiące, chociażby kwestią tych dwudziestu kilku um, zarzutów pod adresem um, um, Ziobry, no tutaj prokuratura po prostu ma co robić. No i jedynym scenariuszem, który się wydaje, wydaje w, um, z, y, jakoś tam względnie korzystny dla Prawa i Sprawiedliwości, że obydwaj panowie jakoś przetrwają. Tak? Pretrwają na Węgrzech, być może Orban nie odda władzy, jakoś będą chronieni. I trwają do ewentualnej zmiany, podejrzewam, że na to liczą po prostu, zmiany y, rządów w Polsce, no i wracają, tak? Wówczas można też y, od strony ten, politycznej zrobić z nich właśnie takich bohaterów, y, trochę męczenników, to no, po prostu w, w, wracają no, na, y, na y, y, z białym koniu i y, y, y, y włączają się aktywnie do polskiej polityki y, z powrotem. Natomiast w tej chwili, no, y, sytuacja z Ziobrą i Romanowskim dla prawa i sprawiedliwości jest po prostu trudna i obciążająca. Pan profesor Wojciech Rafałowski, Pana dziewiąte wyniki badań, że no ogromna część wyborców Prawa i Sprawiedliwości chce rozliczenia Ziobry i Romanowskiego i chcą, chcą ich powrotu do Polski. Czy to by pokazało, że jednak narracja strony rządowej przeniknęła na tamtą stronę? To znaczy, że rzeczywiście tam, że, że to nie jest już tak, że oni postrzegają Ziobry. no Nigdy, pamiętamy, Ziobro był jednym z najbardziej, jest do dzisiaj jednym z najbardziej yy, z polityków nierubianych. To znaczy, jest politykiem o bardzo niskim poziomie zaufania, tym wysokim poziomie nieufności. Yy, więc nie nie dziwi mnie, znaczy, wyborcy nie mają aż takiego, znaczy nie zachwycają się nad pojedynczymi politykami. Wiedzą, że politycy mają różne rzeczy za uszami i ich rozliczenie jest czymś, czego się pragnie. To jest, to jest jasny postulat. więc tutaj myślę, że to już się trochę zużyło. Znaczy jakby Ziobro i Romanowski trafili do aresztu zanim wyjechali, to jeszcze można by właśnie mówić, że to jest, jakiś, że to jest jakaś forma męczennictwa. Natomiast jeżeli oni teraz wrócą i trafią do aresztu, to będziemy mieli proces. Oczywiście znajdą się ci, którzy mm -hmm. będą demonstrować pod aresztami, natomiast znajdą będą też ci, którzy będą po prostu słuchać zarzutów i słuchać procesu i dowiadywać się, to, co się dzieje i to będzie ujawniało kolejne... Musimy Kończyć, panowie, y, profesor Wojciech Rafałowski, socjolog Uniwersytet Warszawski oraz y, Marcin Piasecki, Rzeczpospolita, bardzo panom dziękuję. Bardzo dziękuję. No właśnie, trwa Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej. Jej członkowie wybierają wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika, premier Donald Tusk. Rozpoczynając radę powiedział m.in., że działania postulowane przez Jarosława Kaczyńskiego są korzystne dla Rosji. Podczas posiedzenia Rady Koalicji Obywatelskiej premier mówił także, że zamiary Putina wobec Europy sprowadzają się do pięciu punktów, które jego zdaniem realizuje w swojej polityce Prawo i Sprawiedliwość. Plan Putina wobec naszego kraju. Jest prosty, czytelny, nieskrywany. Możemy nazwać ten pan piątką Putina. To jest yy, próba rozbicia, osłabienia Unii Europejskiej i takie klasyczne szczucie na Unię Europejską, które organizują ludzie Służący interesom Rosji także tutaj w Polsce. Jesteśmy tego świadkami każdego dnia. To jest szczucie na Ukrainę. My ponosimy ciężary świadomie związane z wojną ukraińską. Tak, Polki i Polacy ponoszą wielkie ciężary związane z masową migracją ukraińskich rodzin do Polski w związku z wojną w Ukrainie. Ale żaden polski patriota nie ma wątpliwości. Że wojna Ukraińców przeciwko Rosji. To jest wojna także w interesie polskiego bezpieczeństwa. I że Ukraina wymaga naszego wsparcia. Nie ma ważniejszego punktu w tej piątce y, y Putina niż rozbicie solidarności polsko-ukraińskiej. To jest dla niego droga do jego sukcesu. Skłócenie Polski i Ukrainy. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że widzimy aktorów tego spektaklu w Polsce też każdego dnia. Czynnych, aktywnych. Często na wysokich stanowiskach. Skonfliktować Polskę z Niemcami. Marzenie władz rosyjskich z oczywistych względów. Polska skłócona z Niemcami to rozbita Unia Europejska. Dzisiaj... Ta bliska współpraca, bardzo solidarna współpraca, także w kwestii Ukrainy. Między Polską, między Klubem Północnym, Skandynawią, państwami bałtyckimi, Niemcami, Rumunią. Tak, to jest ten blok, który dzisiaj bierze na siebie główny ciężar yy, obrony Europy przed zagrożeniem ze strony Rosji. I nie ma w tej piące Putina też równie ważnego punktu, jak rozbicie tej solidarności tego północnego bloku, a szczucie Polaków przeciwko Niemcom, to jest właśnie na to pomysł. Czwarty punkt w tej piące Putina to zablokować środki na zbrojenia w Polsce i w Europie. Nie muszę przypominać tej epopei na temat SAFE. Nikt nie ma tak oczywistego interesu w blokowaniu pieniędzy europejskich na zbrojenia Polski jak Putin. I był bliski zrealizowania swojego, tego czwartego punktu. I piąty punkt. Zniszczyć instytucje państwa demokratycznego. Zniszczyć instytucje demokracji liberalnej. Zniszczyć lub podważyć instytucje państwa prawa. Nie tylko w Polsce. Ostatnie awantury też o Trybunał Konstytucyjny. To, co Pi zrobił tutaj przez lata. Tak, to jest realizowanie piątego punktu Putina. Zniszczyć tradycyjną zachodnią demokrację u jej podstaw. Atakując, podważając jej najważniejsze instytucje. Piątka Putina. Posłuchajcie. Piątka Putina. Zdawać by się mogło. Nie macie wrażenia, że ja czytam dzisiaj...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 Znajdą się znowu rzesze obrońców, przesada, nie jest tak zle, a może nie wie, co robi. Nie dlatego, że jestem historykiem, ale tu analogia rzuca się sama. Współczesna targowica to jest targowica działająca i w Polsce i w Europie. I to jest ta targowica, która liczy na takie polityczne rozbiory Polski i całej Europy. I wtedy... Też można powiedzieć z dzisiejszego punktu widzenia, widać to jak na dłoni, że Targowica to była taka, wiecie, i głupota, i korupcja, i wiara w tradycyjne wartości, które wymagają obrony przed nowoczesnością, zwykła agentura. Tak, było wszystko. Ja wam chcę powiedzieć, że mnie zupełnie nie interesuje, czy zdrada ma oblicze głupca, czy zdrada ma oblicze sprzedawczyka, czy zdrada ma oblicze agenta. Bo zdrada jest zdradą. To jest zdrada polskich interesów narodowych. Nie tylko w Polsce zaczynamy mieć już wszyscy, mam nadzieję, świadomość jak wysoka jest ta stawka i kto stoi na drodze do Polski w pełni bezpiecznej i silnej. Ten putinowski front i tutaj też zobaczymy Kaczyńskiego, Nawrockiego, Konfederację w tej aktywności rosyjskiej w Europie. Bo to jest ten putinowski front, to są dzisiaj Węgry. To jest każde państwa europejskie. Wszędzie zobaczycie te same twarze, te same nazwiska, te same pieniądze. I tych samych Rosjan za plecami. Czy to jest wsparcie dla AFD w Niemczech? Czy to jest wsparcie dla radykalnej prawicy we Francji? Czy to był Brexit i dzisiaj wsparcie dla yy, yy, prawicowych radykałów Wielkiej Brytanii? Czy to są Węgry? Gdzie ta wojna i nie, nie, nie ma w tym nic dziwnego, że cały świat patrzy dzisiaj na Budapeszt. My szczególnie mając w pamięci to wszystko co łączy nasze oba narody. Ale właściwie cały świat patrząc na Węgry patrzy de facto na wszystkie te miejsca w Europie i w świecie. Gdzie ta próba rozwalenia wspólnoty zachodu ma zawsze ten sam szablon. To, co mnie interesuje, i o tym też chcę dzisiaj powiedzieć bardzo wyraźnie, bo tu nie ma nawet najmniejszego pola do zlekceważenia tego, do właśnie machnięcia ręką, e, nie jest tak groźnie. To to, że wszędzie tam, gdzie widzimy realizację politycznych interesów Putina i Moskwy, także w Budapeszcie, pojawiają się ludzie Kaczyńskiego, Nawrockiego, Męcena, oni wszędzie tam są, gdzie chce tego Putin. I jeszcze raz powiem wam, nie interesuje mnie, czy źródłem tych działań jest głupota, ruble, zdrada taka wprost agenturalna, czy jakiś obłędny świat idei. Może tylko chęć zemsty, może tylko nie, niepohamowana chęć powrotu do władzy. Nieważne, co jest powodem dla działań tych ludzi na rzecz nowego rosyjskiego porządku w Polsce i w Europie. Naprawdę. Ważne jest tylko... To, co jest efektem ich działań, co jest konsekwencją ich działań i tu nikt nie może mieć wątpliwości. Dzisiaj Peter Modziar w Budapeszcie krzyczy razem z setkami tysięcy Węgrów. Ruskie do domu. To był fragment wystąpienia premiera Donalda Tuska, rozpoczynającego Radę Krajową Koalicji Obywatelskiej. Do wątków politycznych dziś, po popołudniem i wieczorem jeszcze będziemy wracać, a my tymczasem, my czyli zespół poranny, bardzo już Państwu dziękujemy. Pięknej soboty, do usłyszenia.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 Lidl. To się opłaca.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 Max, regeneruj swoje życie komórka po komórce.